Dziękuję Adaś, to nie Louis Armstrong, to ja Jeżeli chodzi o gwoździe, to z gwoździami związane są różne porzekadła. Wolę tego wątku nie ciągnąć Jest o gwoździu do tam czegoś Będę z tego też powodu, który słychać A starać się mówić krótko No i to jest plus, nie będę mógł na was krzyczeć Więc jest już jakaś wartość Dziś będę mówić na temat tego, co tu mam w ręce. Co tu mam w ręce? Kto to widzi? Paweł, czy widzisz, co mam w ręce? Może Jacek widzisz, co mam w ręce? Proszę? Nie? Basia, co ja mam w ręce? O, ci z bliska już dostrzegli. Szpilka. Takie maleństwo. Proszę? Nie, nie, nie ta szpilka. To jest szpilka do przybijania czegoś na tablicę ogłoszeń. Taka mała rzecz, dlaczego ja to pokazuję, to znaczy ci z tyłu dowiedzieliście się, że to w ogóle mam w ręce, bo gdybym nie powiedział, była tu wetknięta. Teraz nikt nie jest w stanie jej zobaczyć, nie? Gdybym nie powiedział, gdybyście nie wiedzieli. Z perspektywy tej sali, która ma jakieś 150 metrów kwadratowych, ta szpilka wydaje się niesłychanie mała, maleństwo, w zasadzie trudne do zauważenia, łatwo przeoczyć. I dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak wyglądają proporcje między tym, co my przeżywamy tu na ziemi, a między tym, co Bóg przygotował dla nas w niebie. I ta maleńka szpilka, maleńka w ogromie tej sali, jest nieudolną i nie do końca, albo w zasadzie bardzo śladowo pokazującym symbolem tego, jak nasza doczesność wygląda w kontekście wieczności. Zaczniemy od tekstu z Ewangelii Mateusza. Dzisiaj cztery miejsca przeczytamy. Nie będziemy ich bardzo mocno komentować czy rozważać. To będzie raczej takie dzielenie się z tego, co mam w sercu, pewna impresja. I niech to się dokonuje gdzieś w naszych umysłach i sercach. Ewangelia Mateusza, rozdział szósty. To jest... Wersety między 19 a 34. Jestem pewien, że każdy, kto czytał Ewangelię Mateusza i w ogóle jest jakiś czas w kościele, te słowa słyszał niejednokrotnie. Jezus rozpoczyna pewien wywód i mówi, aby nie gromadzić sobie skarbów na ziemi, ale skarby w niebie. Ponieważ te skarby na ziemi ulegają zniszczeniu, mogą być skradzione. Natomiast te skarby złożone, zdeponowane w niebie, one są wieczne i nie można, nie można ich ukraść. I dodaje, gdzie skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Potem kilka wersetów dalej Jezus przechodzi do kwestii, jak żyć w doczesności. I tu są słowa, które są wyzwaniem dla każdego naturalnego człowieka i dla nas również. Nie troszczcie się o nic. Oczywiście jako osoby deklarujące się, jako Boże dzieci, wierzące, mówimy tak, amen, jest to prawda. Ale w rzeczywistości każdy z nas przeżywa pewne wewnętrzne rozdarcie, pewne dylematy na tym tle. Jak się nie troszczyć, jak rachunki, piętrzą się coraz bardziej i wyśrubowane są, a z wypłatami wcale tak nie jest, jakbyśmy chcieli. A tu coś się popsuło i trzeba to kupić, nie było przewidziane to w tym miesiącu. A tu dziecko zachorowało i trzeba do lekarza i lekarstwa kupić i tak dalej, i tak dalej. Właściwie każdego miesiąca mogą zdarzać się i często zdarzają się różne niespodzianki, które chwieją naszym spokojem finansowym które chwieją naszym poczuciem zaufania do Boga. Ale chcę powiedzieć dzisiaj, że te niespodzianki, choć są przykre, a czasami nawet dotkliwe, jestem głęboko przekonany, że są spowodowane Bożą troską o nas i Bożą troską o to, abyśmy przez ten wywód, który Jezus prowadził w kazaniu na górze, przeszli w praktyce, a nie tylko w teorii. Aby to słowo zaowocowało w naszym życiu Bożymi rozwiązaniami i Bożym działaniem. Łatwo jest czytać, nie troszcie się o nic, kiedy mamy jeszcze zapas na koncie, a karta jeszcze zapiszczy przy czytniku, że możemy zapłacić za zakupy. Ale kiedy, kiedy to się kończy, kiedy przychodzi kres, jak wtedy ufać, co robić, jak mamy postępować? I chciałbym, powtarzam, dzielić się tym, z perspektywy tej dysproporcji między szpilką a salą, między doczesnością a wiecznością. Bo to porównanie, szpilka a sala jest bardzo nieadekwatne. Bo czym jest nieskończoność? A wiemy, że wchodzimy w Jezusie do wieczności. Nikt jeszcze nie podał chyba takiej pełnej, satysfakcjonującej, wyczerpującej definicji wieczności. To jest coś, co się nigdy nie kończy, to na pewno. Ale co to znaczy, że nigdy się nie kończy? Jak płynie czas w niebie, jak będzie płynął czas na nowej ziemi, nowych niebiosach? Co to znaczy, że jeden dzień jest u Pana jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień? Czytamy o świadectwach wielu, tysięcy, tysięcy osób, które przechodziły gdzieś na tamtą stronę i w ciągu ułamka sekundy, mówili, w ciągu ułamka sekundy wyświetliło im się calutkie życie. Dokładnie ze szczegółami od narodzin, aż do tej chwili, w której byli z każdym detalem, uczuciem, jak to możliwe, że w ciągu ułamka sekundy wszystko im zostało przypomniane. To jest właśnie ta perspektywa, jak różnie może mijać czas i jak inna jest ta wieczność, do której w Chrystusie Jezusie jesteśmy zaproszeni. Nie wchodzimy z automatu. To jest otwarte zaproszenie, jeśli wejdziesz. A więc po pierwsze skarby w niebie i po drugie nie troszcie się. Wielu ludzi w Kościele również mówi o wieczności, ale żyją i dokonują takich wyborów, jakby liczyła się tylko doczesność. Ja nie jestem przeciwko temu, żebyśmy żyli w obfitości. Ja jestem wyznawcą obfitości w Chrystusie Jezusie. Jestem wyznawcą tego, że Pan Bóg daje pod dostatkiem wszystkiego, co jest potrzebne do życia i pobożności. Ja nie wierzę, że Pan Bóg powołał nas do ubóstwa. Jeżeli są strefy ubóstwa na ziemi, a jest ich wiele, Także w naszym kraju są ludzie, środowiska żyjące w obóstwie. Nie jest to wolą Bożą. To jest zakłócenie pewnego Bożego porządku. Bóg dał ziemię synom ludzkim, aby z niej korzystać. A ta nędza czy ubóstwo jest przede wszystkim efektem złego działania ludzi, złej polityki, złej ekonomii, konfliktów i innych jeszcze nieszczęść. Ale wierzę w dostatek. Wierzę w to, że Pan Bóg chce, może i będzie zaspokajać te wszystkie nasze potrzeby do życia i do pobożności. Ja w to wierzę. Ale pamiętajmy, że ta doczesność nie jest celem samym w sobie. Nie jest celem samym w sobie pracować nawet ciężko po to, aby zbudować dom, zgromadzić fundusze na emeryturę i ostatnie lata życia spędzić gdzieś w miły sposób pod palmami, popijając... No może wierzący, to tego nie wypada powiedzieć. Dobrze, coca cola przez słomkę, kole z lodem, patrząc gdzieś w spokojny ocean. To jest miłe, ale to nie jest cel naszego życia. Nasze życie jest jak ta szpilka, szybko przemija. Ja w tym roku wchodzę w kolejną dekadę życia. Kiedy miałem kilka dekad mniej, myślałem, że ludzie w tym wieku umierają ze starości. Nie są w stanie chodzić, mówić, myśleć. Dziś troszeczkę inaczej na to patrzę. Ta szpilka już zaczyna się kurczyć. Na śliskim brzegu już tak czuję nogą. I dlatego teraz mi łatwiej mówić o skarbie w niebie. Bo bliżej. Tak mówiąc poważnie, i nie jest to żaden chwyt pod emocje. To nikt z nas nie wie. Ile zostało każdemu z nas, gdy patrzymy na klapsydra nawet na osoby, które w młodym wieku zmarły tu w kościele. To się zdarza. I rzecz w tym, że i też to głęboko, w to głęboko wierzę, że Pan Bóg daje każdemu wystarczający czas, abyśmy zgromadzili fundusz emerytalny w niebie. Nawet jeżeli życie czyjeś przerwane jest w młodym wieku, to znaczy, że Bóg tak zaplanował Jego życie, że to wystarczy, aby mógł tam, Zgromadzić to, co będzie mu wystarczać na całą wieczność. Skarb, którego mol nie ruszy, złodziej nie skradnie, nie wieje i tak dalej. Więc to jest pierwsza myśl. I to wyzwanie, nie troszcie się o nic, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. To napięcie pojawia się często, prawda? Często. Czasami rozumujemy fałszywie, to znaczy niektórzy myślą, że należy zaniedbać pracę, obowiązki i rzucić się w wir służenia Panu Bogu, a reszta, jakoś to będzie. Nie sądzę, aby to było poprawne myślenie. Owoce takich postaw bywają nędzne. Jak to powiada nasz przyjaciel, Paweł Godawa, mizerota, mizerota czasami, tak? Słyszeliście te, niektórzy z was słyszeli te słowa.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 Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. I to jest ciekawe, że można być wierzącym i mieć innego Boga. Tym Bogiem jest w tym przypadku brzuch. Brzuch symbolizuje potrzeby ciała, doczesność, porządliwość, chciwość, zabieganie o sprawy wyłącznie ziemskie. I to pozostaje w konflikcie z zabieganiem o wartości wieczne. I końcem takiej postawy jest zatracenie, oddzielenie od Boga. Bracia i siostry, to może przydarzyć się każdemu z nas. Pamiętajmy o tym, że naszym Bogiem nie może być brzuch, oprócz brzucha pieniądz, Bogiem może być nasza praca, wszystko, czemu służymy, czemu oddajemy się w niewolę, czemu się poddajemy, w podporządkowanie z naszym Panem jest naszym Bogiem. Oczywiście Bogiem z małej litery, w cudzysłowie, ale jednak Bogiem, Bożkiem. Już na początku były z tym pewne problemy. Trzeci tekst to jest Drugi List do Koryntian, rozdział 5. Drugi List Pawła do Koryntian, rozdział 5, od pierwszego do jedenastego wersetu. W zasadzie nie pamiętam, kiedy w zborze czytałem te słowa, dlatego że najczęściej cytuję je na pogrzebach, ale myślę, że te słowa nie dotyczą tylko pogrzebów. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nierękoma zbudowany, wieczny, dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadze, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał, jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy wyjść raczej z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to Jawne. W czym byś wolał mieszkać? W namiocie czy w domu? W namiocie można przeżyć fajną przygodę. Wakacyjną, letnią. Pamiętam obozy harcerskie, rajdy. Piękne przeżycie. Wspaniałe przygody. Młodość, towarzystwo. Ale przenigdy nie chciałbym mieszkać w namiocie. Wolę w domu. Nasze życie to i teraz to jest namiot. To jest przygoda. Czas dany nam tutaj. Abyśmy go dobrze przeżyli w tych relacjach wzajemnych, w doczesności. To jest namiot. On się zużywa. On przemija. Paliki tego namiotu kiedyś będą wyciągnięte i on się złoży, zniszczyje. Ale jest dom, napisany wieczny, który się nie niszczy. Te ziemskie domy też się niszczą. Ten niebiański nie niszczy się. To jest nasze przeznaczenie i powołanie. Szpilka, namiot, chwila, Kwiat trawy, para. Takich słów używa Biblia, mówiąc o tym odcinku między twoim i moim urodzeniem, a odejściem. Powtórzę. Namiot, para, kwiat polny, trawa. dodaje od siebie szpilka. Chwila, która mija i jest wieczność. I ostatni ostatnie fragment, który chcę zacytować. Pierwszy list Piotra, rozdział czwarty, wiersz drugi. Pierwszy Piotra. 4, nie nawiązując już do kontekstu, który jest wspaniały, ale ten drugi werset mówi tak, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. I to jest motywacja, aby pozostały czas, krótki czas, który jeszcze mamy, ile możemy zrobić dla Pana, tyle róbmy, ile możemy zrobić dla rodziny, dla bliskich, tyle zróbmy, ile możemy zrobić dla siebie, może dla Kościoła, może dla kraju, może dla miasta, może dla innych ludzi. Zróbmy, co możemy, coś w naszych rękach, możliwościach i siłach. Zróbmy. Obracajmy tymi talentami, które mamy, najlepiej jak potrafimy. Wykorzystajmy ten czas. Wykorzystajmy ten czas zgodnie z wolą Bożą. Ten pozostały, krótki czas. Nie skupiając się na doczesności. Nie skupiając się na tym, co przeszkadza. Nie skupiając się na tym, aby promować samego siebie. Aby być ważniejszym, bogatszym. Jeśli Bóg daje Ci takie możliwości, skorzystaj, jasne. I ciesz się, i używaj życia. Ale główny cel to jest to, aby ten pozostały czas doprowadził nas do czasu wiecznego. Jeśli jest możliwe, abyśmy zaśpiewali za chwilkę ponownie tą pieśń, Andrzeju. Śpiewaliśmy przed chwilą, przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę. Przyjdzie taki dzień. Niedawno oglądałem na YouTube wzruszający filmik, piękny. Ostatnie słowa umierającego człowieka. Myślę, że nagranie jest autentyczne. Nie sądzę, aby ktoś manipulował. Oto starszy mężczyzna, staruszek. Z trudnością wypowiadający już słowa, leżące na łożu, zdołał jeszcze wypowiedzieć kilka zdań, zanim, zanim odszedł. Nie wiem, czy ten moment odejścia był sfilmowany, czy to było chwilę przed. Powiedział, że z perspektywy jego życia Najważniejszą rzeczą, najważniejszą, jedyną, najważniejszą rzeczą jest, aby znać Jezusa Chrystusa, kochać Go i służyć Mu. Wszystko inne jest nieważne, wszystko inne jest nieważne, ale poznać Jezusa Chrystusa i służyć Mu jako Panu, jako Zbawicielowi, to jest najważniejsza rzecz, jaką możemy w życiu uczynić. Nie ma nic ważniejszego, nie ma nic pilniejszego, absolutnie nic. Kładanie tego na potem, na później jest największym błędem, jaki człowiek może zrobić. Największym błędem, który może zemścić się w okrutny sposób. Nie ma nic ważniejszego. I to samo pisał Paweł o doniosłości poznania Chrystusa. W liście do Filipian, że wszystko inne, czym do tej pory się chlubił, czym się fascynował, w czym działał, z czego był dumny. Wszystko to. Przekład Biblii Warszawskiej mówi, uznaje za śmieci. Starszy przekład Biblii Gdańskiej, bardziej wierny oryginałowi, mówi, uznaje za gnój, aby znaleźć się w Chrystusie, aby znaleźć się w Nim, nie mając wartości sam w sobie, ale w Nim. Nie chlubiąc się niczym, czego dokonałem, skąd pochodzę, kim byli moi przodkowie i co osiągnąłem w życiu, ale znaleźć się w Jezusie Chrystusie. I tego życzę nam, aby te słowa Pisma Świętego towarzyszyły nam każdego dnia, aby pozostały czas naszego życia wykorzystać najlepiej jak można. Ale pamiętajmy, że czas naszego życia składa się z odcinków takich jak dni i godziny. A więc nie mów sobie, o tak, może i dobre słowo, od jutra zacznę. Dlaczego od jutra? Czasami rozmawiam z kimś, kto na przykład nie może pozbyć się nałogu palenia papierosów. Nikotyna niektórych bardzo mocno trzyma. Rozmawiamy, modlimy się. Mówię, no to kiedy rzucasz? Najszybciej, jak tylko możliwe. Mówię, mówię, a wiesz, kiedy jest najszybciej? Kiedy? Teraz. Teraz. Teraz jest najszybciej, jak tylko możliwe. Teraz. A nie, może jutro. Dlaczego jutro? No może za tydzień jeszcze przemyślę, ugruntuję się. To znaczy, że odkładamy. I ten pozostały czas życia nie jest wykorzystany tak, jak powinien być. Najszybciej, jak tylko możliwe, poddajmy nasze serca, poddawajmy nasze serca, Pan. Niech nas Bóg błogosławi. Możemy to zaśpiewać. Dzięki.